Rozdział piętnasty Jezus Chrystus jest Ojcem i Synem. Zniesie On grzechy swego ludu i wykupi ich od kary za ich grzechy. Prorocy i ludzie posłuszni ich słowom, wierzący, że Pan odkupi swój lud, są potomstwem Chrystusa. Dzięki Niemu następuje zmartwychwstanie umarłych. Małe dzieci mają życie wieczne. I Abinadi powiedział im Pragnę, abyście zrozumieli, że sam Bóg stąpi między ludzi i odkupi swój lud. I ponieważ przyjmie ciało, będzie nazwany synem Boga, poddawszy swe ciało woli Ojca, będąc ojcem i synem. Ojcem, ponieważ został poczęty mocą Boga i synem ze względu na ciało, w ten sposób stając się ojcem i synem. I są oni jednym Bogiem, wiecznym Ojcem nieba i ziemi. I tak syn, poddając się woli Ojca, Ciało, ulegając duchowi, będąc jednym Bogiem, doznaje pokus, lecz im nie ulega. Pozwala na szydzenie z siebie, ubiczowanie, wyrzucenie precz i wyparcie się go przez swój lud. I po tym wszystkim, po dokonaniu wielu wielkich cudów pośród ludzi, będzie prowadzony według słów Izajasa, jak owca nie ma wobec strzygących, tak on nie otworzy swych ust. I tak będzie prowadzony, ukrzyżowany i zabity Ciało uległe aż do śmierci Wola Syna uległa woli Ojca I tak Bóg zrywa więzy śmierci Odniósłszy zwycięstwo nad śmiercią I dając Synowi moc wstawienia się za ludźmi Albowiem wstępuje do nieba, a mając miłosierdzie i będąc przepełniony współczuciem dla ludzi, staje pomiędzy nimi a sprawiedliwością, zerwawszy więzy śmierci, wziąwszy na siebie ich niegodziwości i występki, odkupiwszy ich i uczyniwszy zadość wymaganiom sprawiedliwości. A teraz pytam Was, kto dba o jego potomstwo? Oto mówię Wam, że gdy odda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy swe potomstwo. A teraz, co na to powiecie? Kto będzie jego potomstwem? Oto mówię wam, że ten, kto był posłuszny słowom proroków, wszystkich proroków, zapowiadających przyjście Pana, ci wszyscy, którzy byli posłuszni ich słowom i wierzyli, że Pan odkupi swój lud i wyglądali tego dnia dla odpuszczenia swych grzechów. Mówię wam, ci są jego potomstwem, dziedzicami Królestwa Bożego albowiem są to ci, których grzechy On znosi i za których umiera, aby wykupić ich od kary za ich grzechy. Czyż nie są więc Jego potomstwem? I czyż nie należą do Jego potomstwa prorocy? Każdy, który otworzył usta, aby prorokować, a nie popadł w grzech. I mam na myśli wszystkich świętych proroków od początku świata. Mówię wam. Oni są Jego potomstwem I są oni tymi, którzy przynieśli wieści pokoju Którzy głosili dobro, zwiastowali zbawienie I mówili Syjonowi Bóg Twój króluje Jak piękny był ich widok, gdy stępowali z gór I jak piękny jest widok tych, którzy nadal przychodzą zwiastując pokój I jak piękny będzie widok tych, którzy odtąd będą głosili pokój Odtąd i na wieki wieków ale mówię wam, że to nie wszystko. Albowiem jak piękny będzie widok tego, który jest zwiastunem dobrej nowiny, który ustanawia pokój, widok Pana, który wykupi swój lud i da zbawienie swemu ludowi. Oto bez odkupienia, którego dokona za swój lud. Odkupienia przygotowanego od założenia świata. Mówię wam, bez tego odkupienia cała ludzkość musiałaby zginąć. A tak... Więzy śmierci zostają zerwane i Syn panuje i ma władzę nad zmarłymi dlatego dzięki Niemu następuje zmartwychwstanie umarłych i gdy nastąpi pierwsze zmartwychwstanie zmartwychwstanie tych, którzy żyli żyją i żyć będą do czasu zmartwychwstania Chrystusa gdyż tak będzie On nazwany będzie to zmartwychwstanie wszystkich proroków i wszystkich tych, którzy uwierzyli ich słowom. Inaczej mówiąc, wszyscy ci, którzy przestrzegali przekazań Boga, powstaną podczas pierwszego zmartwychwstania, będą więc mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Powstaną, aby przebywać z Bogiem, który ich odkupił, mają więc życie wieczne przez Chrystusa, który zerwał więzy śmierci. Mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu także ci, którzy zmarli przed przyjściem Chrystusa w niewiedzy, nie mając objawionego im zbawienia. I tak Pan odzyskuje ich i mają oni udział w pierwszym zmartwychwstaniu, mają więc życie wieczne, będąc odkupieni przez Pana. Małe dzieci również mają życie wieczne. Jednak drżyjcie ze strachu przed Bogiem, Gdyż powinniście drżeć, albowiem Pan nie odkupuje nikogo, kto mu się przeciwstawia i kto umiera w swych grzechach. Nikogo spośród tych, którzy zmarli w swych grzechach od początku świata, którzy świadomie sprzeciwiali się Bogu, którzy znali Jego przykazania, lecz nie chcieli ich przestrzegać. Są to ci, którzy nie mają udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. Czyż nie powinniście więc drżeć? Oto żaden z takich nie dostąpi zbawienia. Pan ich nie odkupi, ani też nie może ich odkupić, ponieważ nie może postąpić wbrew sobie i odmówić sprawiedliwości tego, co się jej słusznie należy. Mówię Wam, że nadejdzie czas, gdy zbawienie Pana zostanie obwieszczane ludziom każdego narodu, plemienia, języka i ludu. Tak, Panie, Twoi strażnicy podniosą głos,